Jest ósma, tu program Pierwsze Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki. Izabela Kuczyńska. I Paweł Zieliński. Ludowcy mogą poprzeć wniosek o odwołanie Pauliny Henik-Kloski z rządu. O szczegółach mówił w jedynce Marek Sawicki z PSL-u. Kontrowersji było zbyt duże. Jest areszt dla podejrzanych o spowodowanie karambolu w Łomiankach. Policja apeluje o zgłaszanie się kolejnych świadków tragedii. Był Kraków, był Kasprowy Wierch, czas na Sopot to właśnie z tego miasta. W tygodniu stulecia nadamy dzisiejsze Ekspres Jedynki. Paulina Henning-Kloska może stracić stanowisko w rządzie. Ludowcy nie wykluczają, że poprą wniosek opozycji o odwołanie szefowej resortu klimatu, który w przyszłym tygodniu będzie rozpatrywany w Sejmie. No Taką deklarację złożył w jedynce poseł PSL-u marszałek senior Marek Sawicki. Wyliczał też zarzuty, jakie wobec minister ma jego środowisko. W przypadku akurat tej minister kontrowersji było zbyt dużo i często jako PSL zwracaliśmy uwagę, że zarówno obsada lasów państwowych i zarządzanie lasami państwowymi, jak również sprawy łowiectwa, jak kwestie parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody. Nie jest to prowadzone w sposób dobry. Za odwołaniem szefowej resortu klimatu mogą zagłosować także jej byli koledzy z Polski 2050. A dziś między innymi o tej sprawie premier ma rozmawiać z przewodniczącą ugrupowania minister funduszy Katarzyną Pełczyńską na Łęcz. Sławomir Cęckiewicz wygrał sądowy spór o dostęp do informacji niejawnych, ale mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, szef BBN-u wciąż nie ma wglądu do państwowych tajemnic. Dlaczego? Po odpowiedzi na to pytanie szukała Degmara Kędzior. Politycy koalicji rządowej twierdzą, że wyrok NSA nie oznacza, że Sławomir Cęckiewicz ma dostęp do informacji niejawnych. Według wice szefa sejmowej komisji do spraw służb specjalnych Mirosława Suchonia z Klubu Centrum ostateczna decyzja w tej sprawie należy do służb, a nie do sądu. Jeżeli służby nie podejmą takiej decyzji, to nie jest Otoczenie prezydenta z kolei uważa, że zgodnie z decyzją NSA Sławomir Cenckiewicz ma dostęp do informacji niejawnych. Jednak szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki nie wykluczył, że zostanie złożony nowy wniosek o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa. Na pewno pochylimy się nad tą sprawą. Poświadczenie bezpieczeństwa dla Sławomira Cenckiewicza zostało cofnięte dwa lata temu. Było to pokłosiem ujawnienia planów obronnych Polski. Tak Kędzior, Polskie Radio. Rośnie liczba ofier zmasowanych ataków na ukraińskie miasta. Rosjanie użyli do nich, po, do, do nich ponad 600 dronów i kilkudziesięciu trudnych do strącenia rakiet balistycznych. Uderzyli w ukraińską stolicę i inne duże ośrodki. Wiadomo o co najmniej kilkunastu zabitych i kilkudziesięciu rannych cywilach. W Kijowie rakiety, drony i ich odłamki trafiły w budynki mieszkalne w kilku dzielnicach miasta. Trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Władze donoszą o co najmniej pięciu zabitych cywilach. Wśród nich jest 12-letnie dziecko. Ponad 20 osób jest rannych. W internecie kijowianie publikują nagrania z ataków. Na jednym z nich widać, jak rosyjski dron uderza bezpośrednio w okna bloku mieszkalnego. Władze Odessy nad Morzem Czarnym donoszą o siedmiu zabitych i kilkunastu rannych cywilach. Dwie osoby zabite i kilkanaście rannych to z kolei wstępny bilans ataków na miasto Dniepr. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest areszt dla podejrzanych w sprawie tragicznego w skutkach wypadków podwarszawskich Łomiankach. W niedzielę na krajowej siódemce Patryk R doprowadził do karambolu, w którym zdarzyło się pięć aut. Zginęło dwie osoby dziewiętnastolatka i piętnastolatek. R. Wraz z pasażerem Piotrem B uciekli z miejsca zdarzenia. Po ich zatrzymaniu okazało się, że kierowca był pijany. Ciążyły na nim także dwa zakazy prowadzenia pojazdu. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba przekazał nam, że śledztwo idzie sprawnie, bo zgłaszają się kolejni świadkowie. Zebraliśmy bardzo dużo materiału dowodowego. Było bardzo dużo zgłoszeń od świadków, którzy odpowiedzieli na apel policji, opisywali m.in. przebieg tego zdarzenia, dołączyli również nagrania z kamer samochodowych. Podstawowe informacje w tej sprawie zostały już zebrane. Policja nadal jednak apeluje o zgłaszanie się świadków karambolu. To są aktualności jedynki. W tym tygodniu byliśmy już na Dworcu Centralnym, na Szczycie Kasprowego, na Wieży Mariackiej, a dziś w urodzinowym tygodniu Jedynki zapraszamy Państwa do Sopotu. To właśnie stamtąd znadamy dzisiejszy Ekspres Jedynki. Na skwerze kuracyjnym, tuż przy Molo, będzie można spotkać Karolinę Rożej. Będzie super urodzinowo. Można robić zdjęcia, mamy prezenty. Pokażemy jak się robi ekspres jedynki, także taki plenerowy. No Tylko proszę za tę pogodę trzymać kciuki, to będę wdzięczna. Urodzinowe wydanie ekspresu jedynki z sobotu, dziś od 16 do 18. Jutro będziemy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, skąd nadamy folder ulubiony. W sobotę kulminacja obchodów i koncert Wiek Radia pod batutą Łukasza Luka Rostkowskiego. Początek o 17 na scenie studia koncertowego Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. A to wydarzenie Będziemy transmitować na antenie jedynki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Rafał Bała zapraszam na wiadomości sportowe. Bayern Monachium awansował do półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu ćwierćfinału Bawarczycy pokonali Real Madryt 4 do 3. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem zespołu z Monachium 2 do 1. W drugim ćwierćfinale Arsenal Londyn zremisował ze Sportingiem Lisbona 0 do 0. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Arsenalu 1 do 0. Półfinały pod koniec kwietnia. Paris Saint-Germain zagra z Bayernem Monachium, Arsenal Londyn z Atletico Madryt. Iga Świątek jest już w finale turnieju tenisowego w Stuttgarcie. Pierwszy w tym sezonie mecz na nawierzchni Ceglanej wygrała wczoraj z Niemką Laurą Zygmunt 6-2-6-3. Kolejną rywalką Raszynianki będzie Rosjanka Andrzejewa albo Amerykanka Parks. AZS UMCS Lublin wygrał z Politechniką Poznań 86-71 w drugim meczu finału Ekstraklasy Koszykarek. Podopieczne trenera Karola Kowalewskiego w serii do trzech wygranych po domowych meczach prowadzą 2-0, z czego cieszy się skrzydłowa Klaudia Wnorowska. Mecz dużo trudniejszy niż wczorajszy, ale spodziewałyśmy się, że no, Poznań postawi trochę cięższe warunki, ale wywiązałyśmy się z tego jakby uważam bardzo dobrze do samego końca i zbudowałyśmy na sam koniec tą przewagę, która no, no, ułatwiła nam. No, jestem mega dumna z nas, że to wygrałyśmy dzisiaj kolejne spotkanie w sobotę w Poznaniu. I jeszcze jedna informacja koszykarska, ale z daleka, bo z oceanu koszykarze Philadelphia 76ers pokonali na, we własnej hali Orlando Magic 109 do 97 i awansowali do playoff Ligi NBA. W pierwszej rundzie tej rywalizacji zmierzą się z Boston Celtics. Odpadli natomiast Los Angeles Clippers, którzy przegrali Baraz z Golden State Warriors 121 do 126. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolegen Cito firmy Reuter. Kolagen, cito firmy... Na Stawy Kości Cere. Na dobrą prognozę pogody zaprasza sponsor, firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników. Pogoda. To będzie pochmurny dzień. Rano, szczególnie na północy, możliwe są gęste mgły. A w dzień już w całym kraju przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 6 stopni na wybrzeżu. Na przeważającym obszarze kraju od 13 do 16 najcieplej, nawet 18 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowane a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1007 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagencito firmy Reuter. Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Na dobrą prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników. Jedynka Polskie Radio Reklama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 The cat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 Aż 11 składników, w tym magnes i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Nowa super hybryda BYD Adto2DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę.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 Jedynka. Polskie radio, program pierwszy rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się. Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia 14 minut po godzinie 8. Mówiliśmy już w naszych aktualnościach o zwrocie w sprawie toru Poznań, zwrocie akcji oczywiście. Inspekcja Ochrony Środowiska zawiesiła swoją decyzję, bo jak państwo pamiętają, tor został zamknięty wczoraj po skargach okolicznych mieszkańców na i Wiemy, że obiekt pozostanie otwarty. Panie redaktorze, taki komentarz na gorąco do tej informacji o... O tym, że miał być zamknięty, na szczęście odwrócili się z tą decyzją w ministerstwie, miał być zamknięty tor wyścigowy w Poznaniu, który ponad 50 lat istnieje i robi dobre rzeczy dla szkolenia choćby kierowców też. Prosta sprawa. Nie pasuje człowiekowi hałas samochodów, to się nie buduje koło toru wyścigowego, albo nie kupuje tam mieszkania. Nie pasuje dźwięk samolotów, to nie buduje się koło lotniska. Nie pasuje, że, nie wiem, koguty pieją rano, albo jakieś smrodki, zapachy nawozów są, to nie buduje się na wsi. Ludzie zrobili się jakieś tacy roszczeniowi i chcą ustawiać świat, który istnieje od dziesięcioleci. Głupie, prawda? 22 139 22 02 sygnały dnia. Jestem końcówką Pana Pawła. Głupie, prawda, mam takie skojarzenie z piosenką wiosenną kabaretu Potem. A, a, już jest wiosna, a, dłuższe dnie, a, kwiaty rosną, a, głupie, nie. Dłuższe dni rzeczywiście, szanowni państwo, ten dzisiejszy potrwa 13 godzin i 59 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 48 minut, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i minut 17. Słońce wzeszło o 5.37, zajdzie o 19.36. To jest czwartek, 16 dzień kwietnia, 106 dzień roku, do końca roku 259 dni. Imieniny obchodzą... Benedykt, Bernadetta, Cecylian, Charyzjusz, Drogo, Erwin, Erwina, Felix Joachim, Julia, Kalixt, Ksenia, Kwintylian, Lambert, Leonid, Marcialis, Optat, Paweł, Publiusz, Saturnin, Turybiusz i Urban. I wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się państwu darzy. I coś mi się wydaje, że pan minister trochę za późno wyjechał, bo wciąż go nie ma, ale czekamy. Marcin Posacki będzie naszym gościem po godzinie, no właśnie, pewnie za chwilę Wiceminister Spraw Zagranicznych, już za chwilę rozmowa dnia W małym palcu cały świat Czarną noc Wielkich miast Znam na pamięć Zaklętych Rewirów smak Zacierałem każdy ślad I otwar See To jest Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia. 20 minut po godzinie 8. Szanowni Państwo, w zasadzie to już tylko godziny nas dzielą za no mniej niż 8 godzin. Pociąg do jedynki, skład specjalny zatrzyma się w Sopocie. To jest kolejny przystanek na urodzinowej trasie jedynki. Ekspres jedynki po godzinie 16. A teraz wciąż sygnały dnia i. Rozmowa dnia. Jest nasz gość, jest Agata Kondzińska. I gościem jest dzisiaj Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych i poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw od Poznania, bo tor wyścigowy zamknięty, ale znów otwarty i która decyzja słuszna? Bo ja to uważam, bliskie że... panu miasto, do dopowiem tylko. Tak, y ja znam tą sytuację, byłem na torze Poznań wielokrotnie także na przykład na finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to zrobił bardzo dużo żeby w ostatnich latach zmniejszyć dokuczliwość hałasu Pewnie powinien zrobić jeszcze więcej i miasto, władze powinny mu w tym pomagać. Natomiast ja uważam, że zamknięcie jedynego tej klasy toru w Polsce byłoby szkodliwe i trzeba zrobić wszystko, żeby go y, z jak najmniejszymi negatywnymi skutkami dla mieszkańców okolicznych osiedli utrzymać. Czy MSZ ma już jakieś sygnały na przykład z oceanu albo z innych państw, pan się uśmiecha, że... Czekam do, na pytanie. ...dotyczące, dotyczące azylantów sprawa i Sprawiedliwości, którzy wciąż są w Budapeszcie, żeby szukali sobie nowego miejsca docelowego. Ale może ma pan sygnały z Polski, że nie, wracają? Nie mam. Nie mam. Z tego, co słyszę, ale to są informacje jakby nie, nie, nie z osób najbliższych z kręgowi pana Ziobry i Romanowskiego, chociaż z PiSu, to oni nie zamierzają wracać do Polski. Co uważam za szkodliwe i po prostu złą decyzję, bo każdy, kto jest oskarżony o poważne przestępstwa, oni tak o takie przestępstwa są oskarżeni, powinni się stawiać przed, się stawiać przed sądem. Jeśli będą próbowali szukać w innych krajach azylu, to z całą pewnością, gdyby ktoś takiego azylu im udzielił, byłoby to podobnie jak w wypadku pana Orbana, odchodzącego premiera Węgier, no gest nieprzyjazny wobec Polski i państwa polskiego. Ale tylko wciąż gest. Rzeczpospolita nie ma w możliwości, żeby jakiemuś państwu zakazać nieuznawania międzynarodowych konwencji e, polegających na tym, że jak ktoś jest szukany e, to powinien być e, wydawany. E, e, więc e, mamy nadzieję, że takie państwo się nie znajdzie, przynajmniej wśród państw e, demokratycznych, no bo no, ale były doniesienia prasowe, bo, że no, mogą to być stany zjednoczone, że tam panowie by się orientowali na ten kierunek. Czy pan to sobie są wyobraża? Spekulacje. Mm -hmm. To są spekulacje, nie mamy takiej wiedzy nie mamy takich nie wiem, uprawdopodobnionych pogłosek. No oczywiście zawsze jest możliwa ucieczka tam, gdzie się znalazł podwładny pana Ziobry z tego samego środowiska, czyli pan Schmidt, czyli na, na Białorusi. No to już by było absolutnie skandaliczne, gdyby Polski parlamentarzysta tam szukał o azylu. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Jak mówię, zgodnie z poczuciem państwowym i patriotyzmem oni powinni się stawić przed polskimi organami ścigania, a potem sądami, żeby w, w, w, odpowiadać, wyjaśnić, bronić się przed zarzutami. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek informował, że napisał do tamtejszych władz węgierskich jeszcze ustępujących. No Takie zapytanie, właściwie jaki jest status, bo nikt nie widział tych dokumentów azylowych, na ile to jest potwierdzone, czy na ile to jest spekulacja wciąż. Czy MSZ też wykonuje jakieś ruchy? Pomagamy, sp... pomagamy, oczywiście, że tak. Pomagamy Ministerstwu i Ministrowi Sprawiedliwości w dowiedzeniu się dokładnie, na czym polega ta decyzja azylowa. Natomiast wydaje mi się, że w tych dniach pan Orban i jego ekipa mają nieco więcej pilnych zajęć. Zdaje się, że oni dość e, nerwowo pakują się e, być może także e, w, likwidując pewne e, ślady swojej działalności z ostatnich 16 lat. E, Ale tej działalności na rzecz Rosji? Nie wykluczam. Na pewno też e, ślady hmm. bardzo poważnych e, afer korupcyjnych, e, nepotyzmu, niewłaściwego i mówię to bardzo delikatnie rozdzielania pieniędzy unijnych, za co zresztą mieli cofnięte, Węgry miały, Węgry Orbana miały cofnięte miliardy z Unii Europejskiej. Więc myślę, że jest w tych dwóch, trzech tygodniach, które pozostały Orbanowi do, do przekazania władzy sporo jak mówię, niezbyt spokojnej roboty przed nim i jego otoczeniem. Jestem absolutnie przekonany, że nowy rząd węgierski będzie w tej sprawie i nie tylko w tej sprawie z, Rze z Rzeczpospolitą i z jej władzami bardzo wnikliwie, sprawnie i szybko współpracował. Co oznacza zwycięstwo ciszy na Węgrzech w sensie takim dla Europy? Czy to jest taki znak, że z może że udaje się zatrzymać ten populistyczny marsz radykalnej prawicy? Bo za chwilę będziemy patrzeć na Francję, na Włochy, na Hiszpanię. Ja powiem tak, ja dość ostrożnie e, podchodzę do teorii mówiących o e, lawinach. Tak? To znaczy, że e, wybory w jakimś kraju uruchamiają w tym kierunku lawinę w innych e, powiedzmy sobie szczerze e, bardzo często jest tak zwłaszcza z e, władzami które flirtują albo nawet przekraczają granice autorytaryzmu, władzy e, e, takiej no już e, bez żadnych ograniczeń mają pod butem i media i sądy e, i e, w, cały system finansowy, tak było z Urbanem potrzeba było 16 lat na przykład jeszcze 4 lata temu Chociaż też opozycja była niemal zjednoczona. Bardzo wiele jej zabrakło do zwycięstwa. A w tej chwili to była Lewina. No, wygrana o około 16 punktów procentowych. To jest, to jest bardzo wyraźnie nad taką władzą. Na przykład w, w Turcji, gdzie Erdoğan rządzi jeszcze dłużej. I na razie ten moment nie nastąpił. Mm -hmm. um, ale... Niemniej, nie mniej, mimo tej mojej wstrzemięźliwości z, z mówieniem, że zaczyna się e, sztafeta demokratów w różnych krajach Europy, to na pewno ma to znaczenie, bo to pokazuje wszystkim na całym kontynencie, ale zwłaszcza w naszym regionie, że populistów, ultranacjonalistów i... W wypadku Orbana też sojuszników Putina można pokonać nawet w bardzo niesprzyjających okolicznościach. To jest oczywiście um, dobrze, a nie źle. I jeszcze jedno. Dzięki temu zwycięstwu jestem przekonany, że Unia Europejska jako taka będzie sprawniejsza, będzie łatwiej podejmować decyzje, nie będzie tego głównego hamulcowego, którym był Orban. To też będzie miało wpływ na wyborców w wielu krajach, którzy zobaczą, że można podejmować decyzje i wprowadzać nie tylko w sprawach Ukrainy i Rosji, decyzje w Unii Europejskiej jak mówię, sprawniej i szybciej. Czy Karol Nawrocki będzie teraz tym, jak pisze Gazeta Polska dzisiejsza, który będzie jedynym w Europie zastąpi właśnie Wiktora Orbana i będzie pilnował, żeby Unia Europejska nie stała się państwem centralistycznym? To jest e, tendencja. absolutnie mhm. fałszywa teza. Po pierwsze, Unia Europejska ma przynajmniej od e, traktatu lizbońskiego od 20 lat e, niezmienny system e, rządzenia, e, wprowadzania w życie e, ustaw, czyli dyrektyw. E, i tutaj nic nie ma, żadnych tendencji centralistycznych. To jest mit, który wytwarzają środowiska ultraprawicowe, czy altprawicowe. Także ze Stanów Zjednoczonych. Jak słyszeliśmy, wiceprezydenta USA, J.D. Vansa, opowiadał tę samą nieprawdziwą śpiewkę. Natomiast... I tu na chwilę Natomiast, zatrzymamy się, bo musimy pożegnać e, słuchaczy Nawrocki z Na i w dodatku nie ma prerogatyw, żeby cokolwiek w Unii Europejskiej, czy nawet w Polsce, e, on nie ma prerogatyw do rządzenia, on może najwyżej hamować. I gościem jest Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Koalicji Obywatelskiej. Ja zapraszam na radiowego YouTube'a. Jak zawsze polecamy kolejne rozmowy dnia w Ekspresie 1. Naszym gościem będzie Bronisław Komorowski, były prezydent. 8.31.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 Tak mówił w jedynce poseł psl marszałek senior Marek Sawicki. To służby podejmują decyzję w tej sprawie, nie sędziowie. Tak politycy koalicji rządzącej komentują decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie szefa BBN-u. Jeżeli służby nie podejmą takiej decyzji, to Cęckiewicz nie jest nadobywatelem. Środowisko prezydenta zapowiada dalsze kroki. Na pewno pochylimy się nad tą sprawą. Partnerzy i inwestorzy zagraniczni postrzegają Polskę jako kraj sukcesu gospodarczego. Tak w wywiadzie dla Polskiego Radia mówił Andrzej Domański. Minister finansów i gospodarki jest w Waszyngtonie na szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Polska kolejny rok pokazuje, że jesteśmy odporni na te niepokoje globalne. Jest areszt dla podejrzanych o spowodowanie karambolu w Łomiankach. Zginęły w nim dwie osoby. Sprawca był pijany dwukrotnie. Orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów. Zebraliśmy bardzo dużo materiału dowodowego. Było bardzo dużo zgłoszeń od świadków. A policja apeluje o zgłaszanie się kolejnych świadków tej tragedii. Bum. Był kasprowy wierch, a teraz czas na Sopot. To właśnie z tego miasta w tygodniu stulecia. Karolina Rożej poprowadzi dzisiejsze ekspres jedynki. Tylko proszę za tę pogodę trzymać kciuki, to będę wdzięczna. Jutro będziemy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a w sobotę kulminacja stulecia i koncert Wiek Radia, który będziemy transmitować na naszej antenie. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o dziewiątej. Pogoda. Zanim prognozowanie tylko na dziś, ale na, to, na te kolejne dni, to wcześniej kolejny głos słuchacza w sprawie Toru Poznań. Dzień dobry. Prawda jest niestety smutna, ale Tor Poznań, o ile udało mu się wygrać z inspekcją środowiska, to niestety z deweloperem raczej jest na pozycji przegranej. Znam bardzo wiele obiektów, które już poległy. Pozdrawiam z Lublina i ze świętej pamięci Toru Lublin na którym już od dawna stoją bloki. Dzięki wielkie za ten głos. Tak czy inaczej będziemy w sprawie to Poznań się przyglądać. Teraz przyglądamy się temu, co na termometrach. No, temperatura powoli rośnie, najbardziej urośnie na Dolnym Śląsku, bo tam termometry mogą pokazać nawet 19 stopni. Aż 19 proszę posłuchać, jaka różnica na wybrzeżu, tylko 6 w najcieplejszym momencie dnia. Czyli mamy tak czy inaczej do, do czynienia z ociepleniem, ale przecież ono też długo nie potrwa. No.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 Autopromozia i z całego serca polecamy Ekspres Jedynki z Sopotu. To jest kolejny przystanek na naszej urodzinowej trasie, urodzinowej trasie radiowej Jedynki. W poniedziałek, jak, jak Państwo wiedzą, to był początek, to był start pociągu do Jedynki. Byliśmy na dworcu centralnym w Warszawie, we wtorek na szczycie Kasprowego, wczoraj w Krakowie na Wieży Mariackiej, no i dziś Sopot. I od poniedziałku w porannym treningu szarych komórek nawiązujemy do urodzinowej trasy. Nie może być inaczej. Wczoraj były trąbki strażaków, hejnalistów, przedwczoraj śpiący rycerz, a dziś Kolejny rebus dźwiękowy i w tych dźwiękach ukryte jest hasło a dźwięki to bardzo mile dla ucha A Brawo. Mówiłem, że mile dla ucha, dwadzieścia dwa sto trzydzieści dziewięć, dwadzieścia dwa, czy ja muszę wyjaśniać? Pewnie, że nie. przepraszam bardzo panie Stingu, ale chciałem powiedzieć, że za chwilę wpadnie do nas Ula. Już nie przeszkadzam. Proszę śpiewać dalej. Gości... And the cameraman, oh, we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bottles like a chipmunk. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install micro. That's Ciekaw jestem, czy stich potrafiłby albo pan Mark Knopfler potrafiłby zaśpiewać coś oporowym głosem. Operowym? No. Pewnie o ta tak. O takim na przykład... <śmiech> Panie redaktorze, czyż wychodziło w tasie radio? Nie, no gdzie, jak? Trololo. Trololo, absolutnie nie. Chodzi o pewne miejsce. W nawiązaniu do urodzin radiowej jedynki. Urodziny jedynki.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 A jutro urodzinowo folder ulubiony z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To jest ważne miejsce na kulturalnej mapie Polski. To jest też miejsce nowe, a my przecież łączymy pięknie stare z nowym. To jest też miejsce, w którym y, dzieją się różne aktywności kulturalne, nie tylko związane ze sztukami wizualnymi. No, no. i my będziemy rozmawiać o tym, jak artyści patrzą na świat i co oni w tym świecie widzą? Jeśli chcą się państwo z nami spotkać, to zapraszamy od 14 do 16 z Marcinem Wojciechowskim. Ale zaraz wy tam będziecie w muzeum, tak? Będziemy I żeby w muzeum. się spotkać z wami, to trzeba kupić bilet wstępu. Nie, wystarczy po prostu przyjść, żeby z nami stworzyć audycję. Nie tylko z nami, mhm. bo tak się złożyło, że udało nam się zaprosić do Muzeum Sztuki Now Nowoczesnej bardzo ważnej postaci polskiej kultury. Z takim dorobkiem, o którym możemy się, którym śmiało możemy się chwalić w świecie. Małgorzata Szumowska i Michał Englert, czyli duet filmowy, który wielokrotnie odnosił sukcesy za granicą, opowie nam o tym, jak patrzy się na świat okiem filmowca i co się widzi, kiedy z fabuły przechodzi się na dokument. A przyczynkiem do tej rozmowy będzie film, którego premiera odbędzie się w ramach Millennium Dogs Against Gravity, film Ciało Wojny. Będzie także Magdalena Cielecka, która za chwilę na Malcie wystąpi w niezwykłym przedsięwzięciu 24-godzinnym spektaklu The Second Woman. Ale, Ale... To naszej poznańskiej Malcie. Tak, naszej mhm. poznańskiej Malcie. Ale zanim to się stanie opowie nam o tym, co urzekają w sztukach wizualnych. Opowie o tym do jakich galerii warto się wybrać, jakie wystawy warto zobaczyć. Będzie trochę naszą kuratorką w świecie sztuki i historii sztuki. Będzie także Ralf Kamiński, który jeśli chodzi o łączenie wielu sztuk, no jest mistrzem świata, bo z jednej strony i piosenka aktorska, i piosenka poetycka, i taniec, i elementy opery, które wplata w swoje realizacje sceniczne, w swoje trasy koncertowe. A zaśpiewa? Zobaczymy, nie wykluczamy, że tak właśnie się stanie i to wszystko przygotowaliśmy dla Państwa jutro, plus oczywiście dobra muzyka, ale tak na dobre zabawa rozpocznie się o godzinie 18. To będzie taka, jak jak mówił pewien piłka truskawka na torcie. Och tak, wbitej śmietanie. <grym> śmiało mogę to powiedzieć. Przygotowaliśmy dla Państwa Gwiazdozbiór Jedynki. To jest dwuodsłonowy projekt muzyczny. Ta odsłona pierwsza już jutro o godzinie 18 na naszej antenie. Pod hasłem Babę zesłał Bóg. Zgromadziliśmy taki zestaw gwiazd, które, który nie zdarzył się nigdy wcześniej. Wiem, skrupulatnie to z Marcinem sprawdziliśmy. Na jednej scenie artystki, które w lat 90-tych debiutowały w różny sposób, bo będzie Urszula, która debiutowała autorsko, będzie Natalia Kukulska, która debiutowała dorosłą płytą, będzie także Kasia Stankiewicz, Reni Jusis i Renata Przemyk, Babę zesłał, zesłał Bóg. Porozmawiamy o tym, czym było radio, czym były premiery płyt, jakie kolejki ustawiały się do, w, tra w trakcie spotkań z artystkami. Nie, bo przecież to nie był czas portali streamingowy, no gdzie, gdzie był dostęp do, do tego tu i teraz każdym Dziewczyny Reni Jusis opowie na przykład o swoim pierwszym wywiadzie po wydaniu jej płycie, płycie zakręcona tutaj w Radiowej Jedynce. Paweł Sztąpkę przepytywał i był dla Reni bardzo surowy. Będzie artystka, która opowie o tym, jak na koncerty i na spotkania z fanami latało się helikopterem. Będzie też artystka, która opowie sobie, jak to było w latach 90. mieć prawdziwego amerykańskiego goryla, który chodził z nią po sklepach i po ulicach. Będziemy też opowiadać o tych największych przebojach, a największe przeboje z repertuaru tych artystek zinterpretuje Bartek Wąsik. I to było coś, co wprawiło nie tylko, w publicz nie tylko publiczność, ale także nasze dziewczyny w zachwyt. Proszę posłuchać. Coś ty narobił, miałam powiedzieć, nasza, nasza pani z pierwszego rzędu powiedziała, że to widać, ponieważ Kasia Stankiewicz, proszę państwa, mogę powiedzieć, Kasia, rozpłakała się. to takie krokodyle łzy lecą. Jezu, weź. Obiecałam sobie, że nie będę tutaj z żadnymi wzruszeniami dzisiaj. Ale dlaczego? To e, piękne. W wąsiku wzruszyłam się. Po prostu zacząłeś grać melodię. Ja nie wiedziałam, że to jest orzeł. I to już było wzruszające samo w sobie. No ale ta interpretacja mnie troszkę pozamiatała. Dziękuję. To jak on to zrobił? Wspaniale, po prostu. <laughs> Zapraszamy jutro o godzinie 18.00 Gwiazdo Zbiór Jedynki w programie pierwszym Polskiego Radia. I wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego nam. Niechże nam się darzy. A dzisiaj, szanowni państwo, od 16.00 Karolina Rożej. Prosto z sobotu. Jak to było? Tu ryba? Wzywam cię, akwarium. Mhm. Widziałam cień, do góry wzbij Mm hey -hmm. radio program pierwszy i sygnały dnia za 11 minut, godzina 9. Poranny trening szarych komórek. Oczywiście nawiązujemy do urodzinowej trasy radiowej jedynki. Wczoraj były trąbki strażaków, hejnalisów, przedwczoraj był śpiący rycerz, a dziś kolejny rebus dźwiękowy, bardzo miły dla ucha. <słyskuj> Wspaniała opera leśna w jeszcze wspanialszym Sopocie. Obudziła nas tymi dźwiękami opera leśna w Sopocie. Dzień dobry, dzisiaj odpowiedzią oczywiście jest opera leśna. Chodzi o operę leśną w Sopocie, pozdrawiam. Opera leśna w Sopocie. Brawa. Brawa. Brawa. Że ja też się mogę przyłączyć. Byłem, widziałem. Byłeś? Oczywiście. Kilka razy? razy nawet. E, pamiętam pierwszy raz, bo pierwszy raz mm. jest ważne, bo to było takie miejsce legendarne. I poprowadzić imprezę w Operze mm. Leśnej w Sopocie to było, wiesz... Wow, gdzie byłeś? Mm. W Sopocie pracowałem. A, z kim? Z Hajzerem. O, no to w porządku. <śmiech> a potem to tak leci z górki. No to tak. Jest ciasta mała i w ogóle zupełnie inaczej wygląda I od w kulis w telewizorze. Niż, prawda? Tak, w telewizorze wygląda ładnie, ale żeby bronić Sopotu, jak zobaczysz od kulis Sanremo, to Sopot naprawdę wymiata. Sanremo jeszcze bardziej. To nawet Oscar, gala oskarowa też od kulis wygląda lepiej. Szanowni Państwo, dziś Mąciak w radiowej jedynce w ekspresie jedynki bardzo. po 16. Karolina Rożej. Ja Roman Czajerek zaprasza tuż po 9. Ale będzie też o pociągach. Mhm. Będzie o tym, jak kupić najtaniej bilety, bo jesteśmy jedynym krajem na świecie i mhm. podobno w Europie też, gdzie z dużym wyprzedzeniem kupując bilet można kupić bardzo tanio, za tak w ostatniej chwili to wyjątkowo drogo. No to Ale tak to tak... znaczy, że da się pokombinować z tymi wiesz. I są tacy, co w ogóle zakładają całe strony. Mhm. Takich łowców okazji. No to będzie o takim łowieniu okazji. To w pociągu. Będziemy. Ale w pociągu, nie w samolocie, w pociągu. Będziemy łowić zatem. Polskie radio. Jedynka. Daniel Wydrych, yy, mówię do usłyszenia. Spróbujemy? Po czym? Johnny B. <głos> <głos> Czy nie? Może ci nie. <głos> Ale zawsze mnie wprawia w dobry nastrój ten otwór. The Hooters. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jedynka wprawia zawsze w dobry nastrój, panie redaktorze. Jedynka. Twoje radio. She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 Lidl, to się opłaca. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowic Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowic Skurcz Senior zawiera potas i magnes niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowic Skurcz Senior i niech skurczcie nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu, dystrybutor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 Reklama. Radio Kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. To taka pora dnia, kiedy ruch na wielu trasach jest spowolniony. Na S3 spowolnienie na lewym pasie 136 km w kierunku Gorzowa. A poza tym trzeba wyjątkowo uważać na S11 między węzłem Zegrze Pomorskie a węzłem Koszalin Zachód. Na 16 kilometrze kierujący osobówką uderzył w bariery energochłonne i przez to zablokowany jest prawy pas. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Krajowa szóstka Słupsk-Lemborg. Tutaj jedziemy jednym pasem na zmianę. Utrudnienia są w okolicach Darżyna na kilometrze 240. To tam zdarzyły się dwa pojazdy osobowe, ale całe szczęście to tylko kolizja, nie wypadek, bo nikt nie został poszkodowany. Trasa przez tarnowo do poznania czyli 92 nie gwarantuje nam zupełnie płynnego ruchu właśnie przed tarnowym Podgórnym trzeba zwolnić a poza tym w okolicach Trójmiasta między innymi dojeżdżając od Pruszcz Gdańskiego krajową 91 jedynką przez okolice węzła z S7 czyli węzła Gdańsk Lipce w Warszawie spory ruch na S8 zwłaszcza w kierunku zachodnim od okolic węzła łabiszyńska do okolic Wispostrady, Strady od północy przez Łomianki też niestety zwalnia a południowa obwodnica to głównie spowolnienia między a a ursynowym niestety w obydwu kierunkach. Poza tym w Małopolskim musimy zredukować prędkość jadąc A4, zwłaszcza w kierunku Katowic, powolnienia od zjazdu na Zakopiankę do okolic Balic. W Śląskiem dobra sytuacja na S86, bez korków, ale na S1 pojedyncze spowolnienia między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą w stronę południową i potem jeszcze za Porąbką tuż przed Mysłowicami trzeba zwolnić. Dojeżdżając z Katowic do Mikołowa zwolnimy na trasie 81 i jadąc z Piekar Śląskich do Bytomia na drodze województwa i też noga z gazu.